7 bram, 7 bram, 7 bram, 7 bram, 7 bram, 7 bram, 7 bram, 7 bram, 7 bram, 7 bram, 7 bram, 7 bram, 7 bram. Czy ten mój gram ma pierwszyą, grubą i, i, i opartą? Wchodzę w nią, by zobaczyć, co w niej jest zawarte i widzę obrazy dotyczące większości. I co popakne? Czemu ty słabości i złość nie widok dzieci cierpiących samych? Linia. Druga brama otwarta już jest Prawdziwa jak słońce, prawdziwa jak deszcz Zresztą sam już chyba dobrze wiesz Czego pragnie głodny facet, gdy kobieta idzie przez Ulicę, las, późną porą wraca sama Jeszcze jeden blok, latarnia sklepi, ciemna brama I wpada jak mysz, pułapią zastawioną Krzyki nie pomogą, krzyki nie są tutaj broń Trzecia brama, zalana bólem jak otwarta tama Pojedynek kilku bestii ciągnących miliony za sobą I przeciw sobie, zwartych szerega innych ofiar ułożonych po brzegach, po każdej stronie i w każdym Sztu. miejscu A ci co przeżyją będą szukać podestu na dalsze, na dalsze życie I odrobienie strat to może kiedyś miejsce, gdzie zachwitnie biały bra. krak Siedem bram, siedem bram, siedem bram, piekieł Siedem bram, siedem bram, siedem bram, siedem bram, piekieł Siedem bram, siedem bram, siedem bram, piekieł Siedem bram, siedem bram, siedem bram, piekieł Brama czwarta rzuca się do gardła Przez wszystkie media, tak no już otwarta Źle. Mówisz nie, ale nic nie może zrobić przemocy uczą próbując czegoś ci zabronić Piąta z kolei brama ciemnością szokuje Wielu trzyma jej podstawy, wielu ją buduje Oszukuje, oszukuje zabiera najcenniejszy skarb Przerywając sobie życie wyrywa Siedem bram, siedem bram, biegiem! Sześć, sześć, nie, nie daj się zmieścić ta brama taka sama, może gorsza jest Bo jest. zabiera na zawsze, a zaczyna od zabawy Dając słabym siłem nierealne obrazy białej damy Pani dziurawiącej duszem Wystawiając na rozkosze, wystawiając na katusze Niewolnika swego, który musi z nią obcować Każdy dzień, każdą noc, aby łaski swe zachować. Nasza wędrówka woli się kończy Zauważy że tak, to sześć bram razem połączy, że powstaje Siódma, sprawująca pieczą. Pozostałymi będącymi w jej obiecę I ja nie przeprzę, że